Play Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, wyszło, i i gniot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 6 grudnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 580 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami uciekający przed łódzkimi wiliożami znawca alpejskiego folkloru Szymon szymaś -Cieśliński. Witam Was nieskromnie. I z okazji Mikołajek mam dla Was prezent. Zapraszam Was do wysłuchania prelekcji wygłoszonej dokładnie 3 miesiące temu, 6 września na festiwalu Kapitularz 2025. Była to prelekcja pod tytułem Krampus. Historia prawdziwa. No jak sama nazwa wskazuje, będę w niej opowiadał o zwyczajach świątecznych, bożonarodzeniowych, adwentowych, mikołajkowych i między innymi także o demonicznej istocie Krampusa, którą możecie kojarzyć z filmów, ale ta oryginalna troszkę się od niej różni. Czym? Tego dowiecie się za chwilę. Prelekcja została oceniona pozytywnie przez słuchaczy. Ludzie na sali byli raczej zadowoleni. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba i wprowadzi Was <śmiech> trochę w ten świąteczny nastrój. Trochę się śmieję, bo <śmiech> zaraz się dowiecie dlaczego. W sumie nie będę zdradzał za wiele. Ale na no jakby nie patrzę o świętach, mówię, więc trochę świątecznego nastroju tutaj będzie. Miłego odsłuchu. Trzymajcie się. Cześć. No dobrze. Nazywam się Szymon Cieśniński. Poprowadzę tę prelekcję, a jak się uda, to ten no oto tutaj pan największy na świecie ekspert od spraw też świątecznych będzie miał swoje kamilo, Ale był niegrzeczny, więc jeszcze nie wiem, czy go dopuszczę ze słów. Hubert Szwandowski. Zobaczymy, jak to z tobą będzie. Eee, tak, prelekcja, jak wskazuje tytuł, będzie poświęcona tematyce świątecznej. No już wiecie, że w marketach pojawiają się pierwsze choinki, lampki, mikołaje, nie to już jest ten czas, kiedy czujemy święta wszyscy. Eee, dlatego idealnie się składa, możemy o tym porozmawiać. I też ja prowadzę nawiedzony podcast o horrorze, no i w tym roku idealnie podcast wkazuje się w soboty i Mikołajki wypadają w sobotę, więc będę miał idealny odcinek na Mikołajki, właśnie na granic dzisiejszej prelekcji. Porozmawiamy o kampusach, o zwyczajach ogólnie pożonarodzeniowych, o historii, świąt, które znamy i których nie znamy, ale zanim zaczniemy, kilka szybkich pytań. Czy przychodzili do Was kolędnicy w okresie grudniowym czy styczniowym? Do kogo przychodziły grudni grudnicy? Kolędnicy, ręka w górę. Jedna osoba, dwie, trzy, cztery. Nie wiem. Tylu jest złodzieja, nie przychodzili do niego. Coś nie tutaj. Drugie pytanie: kto przynosi prezenty w wigilię? Gwiazdo! Gwiazdo! Gwiazdo. Gwiazdo. Mikołaj, Gwiazdor? Ktoś jeszcze? Gwiazdor! Dziadek Mrózk? Dzieciątko Jezus! Dziecianko, Jezus. Bingo! Dobrze, a kto przynosi prezenty 6 grudnia? Mikołaj! Ale który Mikołaj? Ten sam, co bijuje? Nie, Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj Gwiazdor! Wiadomo. To ma sens! To ma sens. Nie, nie ten sam Mikołaj, inny typ. Dobra. Jezus, to jest gorąco w tym sprawie. po co miałby dwa razy ten sam przychodzić? O, co dobra, coś, to nie, to nie pis no. nie zmieni, to jest gryzący, wczoraj y, na poczęty swet. E, dobra, y, to teraz jeszcze ostatnie pytanie, kto był grzeczny przez cały ostatni rok? No ja. Mando podniósł rękę. Dobra, trzy osoby. No to lecimy z tym koksem. To są łódcy kolędnicy. Nie, to nie są łódcy kolędnicy, to są łęczyccy kolędnicy. E, dokładniej, rzecz ujmując e, wiliorze, o których e, więcej e, za chwilę, bo chciałbym zacząć od e, takiego wstępu o zwyczajach w Polsce. Jak to w ogóle wygląda? Bo każdemu się wydaje, że Boże Narodzenie, czy może być bardziej znane e, tak ograne święto? no niby nie, ale tak naprawdę Boże Narodzenie to jest też jakiś taki termin ogólny e, bardzo rozmyty Dobre, dobra. na przykład właśnie w Łęczycy tacy panowie przychodzą w Wigilię do domów i ktoś je wpuszcza? E, wspomnieliśmy, że prezenty w Wigilię daje Mikołaj ale też to no, może być gwiazdor, aniołek e, tak po prostu aniołek jakiś tak, dzieciątko, gwiazdka jako osobny termin też funkcjonuje no i dziadek mrów i y, to nie jest oczywiście jedna postać, tak? Y, albo to jest właśnie jakiś dziad, albo to jest aniołek. No bo dzieciątko jedząc, to też albo przychodzi pod osłoną nocy i nikt go nie widzi, albo to jest postać pod, po, znaczy osoba przebrana za aniołka, najczęściej z taką lametą złotą zamiast włosów. Y, to są kolędnicy, którzy przychodzili do mnie na pograniczu Łódzkiego i Wielkopolskiego. Ale oni przychodzili, przynosili prezenty, czy je zabierasz? W Polsce mamy zwyczaj kolędowania, ale ten zwyczaj kolendowania jest różny w zależności od tego, o którym regionie mówimy. I kolędowanie to jest zwyczaj przychodzenia do domów, najczęściej z jakąś tam kolędą, opowiastką, krótką stęką rodzajową. Przechodzą osoby przebrane, y, zwyczajowe stroje i mogą przychodzić. Y, teoretycznie powinny przychodzić w okresie adwentu od początku Adwentu, albo od właśnie Dnia Świętego Mikołaja do Wigilii. Mogą przychodzić stricte w Wigilii, ale mogą przechodzić po Świętach, drugi dzień świąt i okres do Trzech Króli, albo w samych Trzech Króli. Jeżeli chodzi o ich nazwy, no to też, to mogą być gwizdże, hegody, brodacze albo wiliorze. I wiliorze przychodzili właśnie do mojej rodziny Co to za paniczne, e z dziadem. Z rydajem, rydajem rydajem I wiliorze mieli zawsze te swoje bicze, pejcze. No bo taka była ich funkcja, żeby pytać kto był grzeczny, kto był niegrzeczny. No i nie wiem czemu, ale pierwszy raz, gdy ich spotkałem, to mi... Smygnęli mnie tym batem tak, że pamiętałem to przez kolejne 10 lat, i z każdego kolejnego roku, jak tylko słyszałem, że ktoś przyjeżdżał, że idą wiliorze już wsią. Eee, bo były właśnie <śmiech> urodziny na wsi, na święta zawsze, no to ja uciekałem. <śmiech> I zaraz zobaczycie jaki grzeczny Szymas był przez kolejne 10 lat, bo to zdjęcie też będzie grzecznego Szymasa. No ja nie ukrywam, że do mnie z Pydą też przychodzili, w sensie nie wiliorze, dzięki Bogu Jezus Maria. Ale przychodził Święty Mikołaj, którego zdjęcie zobaczycie, niestety wczesne lata 80., kiedy nikt naszym rodzicom nie powiedział jak być rodzicami. To moje wspomnienie z tego magicznego okresu jest takie, że razem z siostrą byliśmy pod stołem i wyliśmy. A mój ojciec najbardziej nic z tego nie robił, bo z roli nie wychodzi. Nie? Tu jestem Mikołaj. Ale powiem Wam, że no, w sensie to zdjęcie wiele wyjaśnia, nie? Jeżeli chodzi o moje zainteresowania. Ale sam również przeżyłem epizod w tej plastikowej masce, już trochę później, jako student. Miałem strasznie dziwne epizody, że dorabiałem jako święty Mikołaj święta czasami, ale na takiej absurdalnej zasadzie, że szedłem do kogoś, a sąsiedzi widzieli, że idę, to wystawiali prezenty przed dom i ja ładowałem się do obcych ludzi, nie? Ale to jest święta, bo idziesz do psychologa nie musisz mówić coś. Ja miałem takie święta, gdzie moja siostra była dwa miesiące w szpitalu, cała rodzina wyjechała, ja zostałem, żeby psy wyprowadzać, no nie miałem pieniędzy, bo byłem studentem, jedzenie zjadłem dwa dni wcześniej, i mnie też tak zaprosili od domu do domu obcych ludzi byłem i u właśnie mi tę maskę dali, także się cieszyłem, mówię, zobaczę jak to jest założyłem masakra, tak się chodzi, a to jeszcze klasyczne polskie święta jakiś wujek mówi, Mikołaj chodź do kuchni, polał mi kielona ja tę maskę podniosłem, wyknąłem kielona, założyłem maskę i nie. i to był oddech śmierci po prostu. Dokładnie tak, e, bo e, kolędnicy, zwłaszcza w e, Wiliorze, no, to, to co widzieliście na tym poprzednim zdjęciu, to są ułani jakbyście nie poznali. Nie, no bo chodzą ułani e, z tymi maskami. E, tutaj, jak z jakiegoś białego materiału i czymś białym, jeszcze sobie ten twarz pomalowali. Czasami to są maski skórzane, to jest hardcore, albo drewniane, to jest chyba jeszcze większy hardcore dla dziecka. I co ciekawe, w akurat mają też funkcję społeczną, matrymonialną, bo przebierają się za tych ułanów przede wszystkim faceci stanu wolnego, tak? Kto, kto jest kawalerem we wsi, przebiera się, chodzi razem z jakimś tam y, dziadem względnie babą, względnie Żydem, diabłem, aniołkiem, y, to zależy też od regionu. I wtedy panny, y, jak, o ile ich nie zleje za mocno i nie nabiorą traumy jak ja w dzieciństwie, no to może ktoś zobaczy, dobra jeszcze, czyli Kubuś jest wolny, Jacus jest wolny i Maciek są wolni, tak, no to można do nich zarybać coś tam, o ile są w porządku. Tylko problem polega na tym, Jaka ich była funkcja? Zbierali, dostawali za darmo jedzenie i napitek, często dostawali też jakiś hajs, czasami wciskali że zbierają na nie wiem OSP czy coś innego, a czasami po prostu na klanie następnego dnia jeszcze, ale oni właśnie byli też serwowani tym alkoholem. No i wiecie, przemoc fizyczna plus alkohol i oni tak chodzili od domu do doma, potem od domu do rowu, jak mówił Janko Błuszewski, wężykiem Jasiu, wężykiem, nie, w tym znanym skeczu. No i czasami też dochodziło do różnych nieprzyjemnych sytuacji, no jak ktoś wypił i strzelił tym pejczem, albo kogoś trafił gdzieś tam nie trzeba. No było niemiłe, ale to była właśnie, to był kinder tamtych czasów, nie? Jak byłeś solo facetem, no to zamiast scrollować lewo-prawo, nakładałeś taki strój i chodziłeś od domu do domu. I to będzie działało. <śmiech> działało przez lata. I teraz druga rzecz, w sumie, dobrze, że mamy też nasze stare zdjęcia, wygrzebaliśmy na ostatnią chwilę. Zobaczcie, jak wyglądają y, Mikołajowie y, w Boże Narodzenie. Oni nie mają czerwonych tych szat, nie? To są to, co mieli, jakiś tam płaszcz. kiedyś były modne te różne norki, fretki, etc., jakieś skórzane rzeczy i coś takiego zakładali. I to, dlatego też, jak myślimy o wizerunku Mikołaja tam sprzed nie wiem, 100 lat, 200, 300, no to nie było czerwonej jakiejś kapy kupionej w Action za 20 zł, tylko właśnie wtedy Mikołaj miał raczej taki. No, opak opakowania też twój miał niezłe na prezenty. <grym> Ja się zastanawiam, że jest na tym zdjęciu tak Tam Są włosy, odkud. To wygląda jak z salami pokrojone, ale zapomnę już jakiś papier. Dobra, no to tyle traumy z dzieciństwa. E, więc jak widzicie w Polsce, te zwyczaje też są bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego Bożego Narodzenia, nie ma jednego Mikołaja, nie ma jednego rodzaju kolędnika. Dzisiaj mówimy o Krampusie, a postać Krampusa wywodzi się z obszaru Alp Wschodnich. Ja nie, ja nie jestem jakoś mocno... Y, nie górniczy, tylko górski. E, raczej, górniczy lubię góry, ale pewnie. polskie raczej. W Alpach nigdy nie byłem i dopiero przed tą prelekcją się skapnąłem, że to są Alpy Wschodnie, a są jeszcze zachodnie. Widzicie, jaki to jest gigantyczny obszar. I o Krampusie e, ogólnie e, mówi się e, na terytorium e, właśnie starej Bawarii, czyli Niemiec, Austrii, Liechtensteinu, jesteś na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Czechach, w południowym Tyrolu, we włoskim Tyrolu oraz w niealpejskich częściach północnych Włoch. No i mówi się, co kraj, to obyczaj. I tutaj też tak trochę jest, że niby to jest, gdzieś tam ma wspólny mianownik, ta postać, ale co kraj, to jest trochę inny kampus. Jestem filologiem, pracuję tutaj na tym wydziale w zakładzie Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej, więc ja się skupiam na tym obszarze trochę takim pierwotnym. Właśnie Niemiec i Austrii, tak? Te włoskie, inne trochę się różnią. To dzisiaj całkowicie pomijam. No dobrze. Ale y, jeszcze zanim o Krampusie, no to trzeba powiedzieć o tym, że w Niemczech jest dwóch świętych Mikołajów. Y, historycznie w Niemczech chłopcy dostawali prezenty w rocznicę śmierci świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia, a dziewczynki dostawały prezenty w rocznicę śmierci świętej Łucji z Syrakus, tydzień później 13 grudnia. Potem ta Łucja tutaj trochę się tak rozeszła jako zwyczaj, no i y, zostaliśmy całkowicie dla wszystkie dzieci równouprawnienie 6 grudnia. No ale co jest istotne? 6 grudnia do domów w Niemczech i w Austrii przychodzi Nikolaus. Ten taki Mikołaj, niby ala historyczny. Tutaj u was po lewej stronie. E, Mikołaj wyposażony w atrybuty właśnie biskupa Mikołaja. Tak on przychodzi z biskupią Mitrą, czyli tą taką czapą wysoką. On ma pastorał, czyli tę laskę pas to, pasterską. I on też ma płaszcz biskupi. Tak? On tam powinien mieć jakieś naszycia specjalne i tak dalej. Akurat się nie znam na tym jakoś szczegółowo, ale to ma być właśnie strój tego tradycyjnego biskupa Mikołaja z Miry, który ma bardzo ciekawą historię, o tym więcej za No i ten Mikołaj co przynosi? Drobne prezenty. Przede wszystkim cytrusy, mandarynki pomarańcze, etc. To jest do tej pory popularne związane ze świętami. To nie jest tylko jakaś taka pozostałość po tym okresie, po komunie czy coś. No i przynosi też czekoladę. W Niemczech on przynosi jakieś absurdalne ilości czekolady i produkcja właśnie czekolady sprzedaż czekolady przed mikołajkami to są jakieś setki, tysiące ton. Tak? Tyle się tego sprzedaje, ale to są jednak rzeczy drobne, nie nie komputer, hulajnoga, czy coś innego. I on może w nocy to wsadzić do skarpety, albo do buta, ale może przyjść też osobiście. I współcześnie taka wizyta Nikolausa osobiście, to jest przeżycie dla dzieciaków i to nie szczególnie przyjemne, no bo wchodzi w tryb w takim stroju, nie? Z tą laską, nie wiadomo, kto chodzi z czymś takim, nie? Po ulicy w ogóle. Ale co ciekawe, on ma magiczną księgę dobrych i złych uczynków to jest y, coś jak najczęściej Biblia, bo Biblia jest największą książką w domu kiedyś to mogła być książka telefoniczna albo nie wiem, jakiś, teraz może jak ojciec jest nerdem to bierze jakiegoś omnibusa Marvela czy DC tak, żeby była cegła obkłada to w jakąś skórę, w jakiś materiał albo w gazetę starą y, i przychodzi z tym do domu no i podchodzi i mówi Piotruś a ty to z matematyki masz tutaj stan zagrożenia, a tydzień temu nie chciałeś nagrać podcastu z Kubusiem a w ogóle pokoju nie sprzątałeś w listopadzie za bardzo no i Piotruś wtedy nie będzie mandaryny Kąd on to wie what the fuck wchodzi w takim stroju, otwiera jakąś dziwną książkę i patrzy w nią i on to czyta z tej książki nie? no skąd on to wie, no bo rodzice dzień wcześniej albo przed samym przyjściem piszą to na kartce dają temu, kto przychodzi, a teraz się przebiera. On to sobie wrzuca w tę książkę. On dosłownie wtedy otwiera, gdzie ja mam tę kartkę? I czyta z niej, nie? No ale dziecko, które jest niskie, małe, no bo jest dzieckiem, nie widzi nawet, ta, ta książka jest większa od tego dziecka czasami, więc dziecko ma w bani po prostu już najgorsze rzeczy, nie? Jezu, typ wie wszystko, nie? I sobie wymyślałem wszystko, co najgorsze zrobiłem, zrobiłam przez ostatni tydzień, miesiąc, rok, dwa. Więc dla dzieci, dla rodziców to beka, nie? No bo właśnie widzą to przerażenie w oczach, ale dla dzieci to jest traumatyczne dzisiaj. To, że właśnie taki Mikołaj e, wie wszystko. No ale no, dobre jest to, że dostają potem czekolady, mandarynki i tak dalej. Natomiast e, ten pan po waszej e, prawej, to jest Mikołaj, który przychodzi na Boże Narodzenie. E, I to jest der Weihnachtsmann. Yes. Ojej, oh, oh, oh, oh. yeah. to brzmi to... źle. I teraz, e, ma to, e, niemiecki ma coś takiego jak rzeczowniki złożone. Chodzi o to, że można wziąć kilka słów, najczęściej rzeczowników, skleić je w jedno i od, to jest, no, ma nowe znaczenie. Tak? Nie trzeba odmieniać słów, ani nic z klejami. Na przykład mamy słowo das Haus Dom, die chorzy. no i das Krankenhaus to jest dom jaki chorych. Tak? I mamy jedno słowo e, na coś większego. E, książka das Buch, die Werte, Słówka. No i książka ze słowami, słownik nazwy Ertebuch. No i tutaj też. Mikołaj, który przychodzi w Wigilii, on nawet nie ma imienia. On nie ma nazwy. To jest mężczyzna, the man, który przychodzi w ten na Boże Narodzenie. On nawet, nie, on nie ma żadnej cechy szczególnej. To jest typ, który wbija do was na Boże Narodzenie. Panie więc nie ma takich problemów jak u nas. Więc który jest ważniejszy? Który jest właśnie jakiś taki tradycyjny z podbudową? No oczywiście ten, Nikolaus. Z 6 grudnia i to on jest istotny, i on przychodzi właśnie w asystencie, w asyście, przepraszam, złego asystenta. Najczęściej jest to Krampus. I Tutaj widzicie takich kolenników niemieckich, nie? śmialiście się z tych moich, no? a teraz o jakby ktoś taki do was do domu przychodził. Ale nie? tej blondy nie się podoba. No nie wiem, z bliska ja widzę jej twarz, to nie wiem. W każdym razie e, tak, Mikołaj e, ma być tym wiecie z czego, złotą postacią, więc on musi mieć złego asystenta, no i najczęściej to jest Kampus. I Krampus funkcjonuje na obszarze niemieckojęzycznym pod kilkoma nazwami. To jest przede wszystkim Krampus, Kramperl, Bartl, Miglo, Turf, Turftog, Turftraten, Gangerl i Gankerl. I kto jest ważniejszy? Ten, kto ma cztery nazwy, czy piętnaście? I teraz tak, krampus wywodzi się od e, tego, nie przepraszam, średnio wysoko niemieckiego słowa e, krampen, co oznacza szpon, pazur, albo też e, to krampę raczej wywodzi się z obszaru bawarskiego i w, w dialekcie bawarskim niemiecki ma dialekty, tak, Ma warianty języka i te dialekty mają jeszcze swoje warianty, tak? Są różne odmiany dialektu bawarskiego, no i w jednym z nich jest słowo krampn które oznacza coś martwego, zasuszonego, zwiędniętego i tak dalej i od tego wziął się krampus z tą swoją właśnie zasuszoną buzią. No i te nazwy na pierwszy rzut oka to są po prostu właśnie różne nazwy tej samej postaci. Na pierwszy rzut oka, bo jak próbowałem się w to zagłębić, no to się okazało, że na przykład w Alpach Berście z Gadeńskich, są takie Alpy, funkcjonują Kramperl i ganger równocześnie. Tylko teraz to już są jako ci kolędnicy, przebierańcy. Nie? No i Kramperl ma futro i większe dzwonki. E, bo on chodzi z takimi dowalonymi dzwonkami, czasami mu zwisają tutaj między nogami. E, a, a Gan Ganger nawet nie ma futra, tylko ma jakieś spodnie czy rajstopy, rajtuzy, getry, coś takiego i ma mniejsze dzwonki, tak więc on jest takim krampusem w wersji light, dietetycznym, nie wiem, krampus po roku w Polsce, nie? E, więc czasami, jeżeli robicie research na ten temat, to nawet nie jest, trzeba sprawdzić, o którym regionie mówimy, bo w jednym regionie to będzie po prostu krampus, a w jednym będą dwa obok siebie, przykładowo. Więc y, to jest, no jak to z folklorem, nie ciężko jest to tak naprawdę badać. E, tak. No i właśnie y, jak czytacie jakiś tekst na ten temat, to trzeba wykminić kto, kiedy i w jakim regionie o tym pisał, żeby w ogóle zrozumieć kto jest kim. E, no ale dobra, mówimy o świętach Bożego Narodzenia. Pyta już była w ruchu, nie? Gampus oczywiście i w ogóle obchody Bożego Narodzenia wywodzą się z czasów przedchrześcijańskich. Tak? No i od zawsze, tak? odkąd ludzkość istniała, świętowano okolice przesilenia zimowego. Tak? Okres poprzedzający przesilenie zimowe, czyli okolice naszego 21 grudnia. Jednym z takich przykładów najbardziej znanych gdzieś tam udokumentowanych w tekstach kultury są Saturnalia. Satogralia obchodzono oczywiście w starożytnym Rzymie. Najpierw 17 grudnia, potem przez kilka kolejnych dni, najczęściej pod pewnego okresu przez tydzień od 17 do 23 grudnia, a potem 25 grudnia znowu było Wielkie Święto. Tu był kiedyś Bóg Słońca, no jest dalej, dalej. tak? Sol Invictus. <głos> <głos> to było kilkoro bogów, którzy świętowali 25 grudnia. Sol Invictus mitra ten El Gabal i tak dalej. No i właśnie to był tak naprawdę, różne awatary jednego bóstwa powiedzmy w różnych kulturach. I to było obchodzone 25 grudnia. Co ciekawe to był okres równości. Tak? Niewolnicy pili z panami i tak dalej. właśnie. Pino, pino. Pito, bawiono się, jedzono e, i dawano sobie prezenty. Dawano e, sobie figurki na podobieństwo bóstw i herosów, które nazywają się Sigilariami. Sigilaria to były bardzo ważne figurki, bo one po pierwsze zastąpiły ofiary z ludzi. Stwierdzono, no, może nie będziemy jednak się zabijać, może stwórzmy figurki ceramiczne albo z wosku, odlane i je składajmy w ofierze zamiast ludzi. No, duży krok naprzód, jakby nie patrzeć. A potem jeszcze stwierdzono, że w sumie to jest tanie, bo to są figurki z wosku albo właśnie ceramiczne, więc y, nawet zimą. Zima to jest trudny okres. Musimy o tym pamiętać. To nie są... Teraz zim... Kto lubi zimę? Nie? Taką w sensie, jak się idzie do pracy i tak dalej, nie, że jeździmy sobie na nartach czy coś, nie? No, no nie z tym od świętą też chłopaków, nie? Więc to był czas głodu, biedy i tak dalej. No a coś takiego taniego można było sobie dać w prezencie. Nie, i to był taki początek dawania podarków w święta. No i oczywiście, jasne, no tam bogaci, no to mogli sobie dać coś lepszego, jakąś papugę, niewolnika można było komuś kupić i sprezentować. Ale no, dla takich przeciętnych, zwykłych mieszkańców Rzymu, no to te sigularia były właśnie takim drobnym prezentem, upominkiem na święta. I wręczano je 19 grudnia, czyli to jest cały czas ten sam okres około okołoświąteczny. No i przyjmuje się, że Kościół potem wybrał ten właśnie okres na Boże Narodzenie z prostego powodu. Nie udało się wytępić rytuałów pogańskich. Nie udało się wytłumaczyć ludziom, żeby przestali obchodzić Saturnalia i tego typu rzeczy. No bo umówmy się, jesteśmy tam jakimś takim zwykłym mieszkańcem, czy miasta, czy terenu wiejskiego i wierzymy, że od tego, czy my to będziemy obchodzić, zależy to, czy my przetrwamy kolejny rok, bo czy plony będą udane. Tak to wszystko były rytuały służące płodności w roku kolejny. No i ktoś nam przychodzi, nie, nie rób tego. Tak? A my no, a co jak mówię z głodu? Nie, nie umrzesz, nie? no wierz mi na słowo. No i ludzie nie chcieli z tego zrezygnować, więc Kościół w którymś momencie się poddał i powiedział, wiecie co, my nie znamy na tył rodzin Chrystusa, ale załóżmy, że 24. Nie? To, to nie będzie tak, że my kradniemy wam Invictusa, Boga, Słońca. To nie jest 25, tak? Ale to jest ten. Ochy sobie świętujcie, nie tylko świętujcie też na rodziny Chrystusa. No i w ten sposób chrześcijaństwo zagarnęło gdzieś tam wcześniejsze pogańskie e, praktyki. No i w czasach, gdy obchodzono Saturnalia przyszedł na świat Mikuś, Mikołaj. Mikołaj w ogóle, jak ja myślałem, robiąc tę prezentację, koncypując ją, myślałem, że najbardziej pogąbane są te rzeczy związane z kampusem. Zapomniałem, że są żywoty święty. Mikołaj to jest postać świętego, postać historyczna urodzona jakoś w roku 270 bodajże. I żył tak mniej więcej od 350 roku. Mikołaj, biskup z Miry, późniejszy święty. Jest patronem rybaków, żeglarzy i greckiej floty wojennej. Jest także. W kościele prywatnym to jest w ogóle jakimś topowym świętym takim wiecie: top 3. Jest też patronem kupców, łuczników, skruszonych złodziei, dzieci piwowarów, lombardów, producentów zabawek, osób stanu wolnego i studentów. Nie wiem, tak. Z losu i cztery hasła jeszcze. No i facet urodził się w bogatej rodzinie. No i co się dzieje, jak się dziecko rodzi w bogatej rodzinie? No stwierdzę, będę influencerem, nie? No bo przecież do roboty nie pójdę, nie schańbę się. No i Mikołaj uznał, że będzie influencerem, jak wiele bogatych dzieciaków. No i mówi się, że uratował trzy dziewczyny przed zmuszeniem do prostytucji, wrzucając worek złotych monet przez okno ich domu każdej nocy przez trzy noce, aby ich ojciec mógł zapłacić posag za każdą z nich. I to widzimy na tym obrazie tutaj. Chodzi o to, że niby w okolicy mieszkał typ, który się śmiał, że Mikołaj to jest taki świętoszkowaty. Albo mu zazdrościł hajsu po prostu. No i Bóg wtedy powiedział, o nie będziesz się śmiał z Mikołajka. I zabrał mu wszystkie pieniądze. A typ miał trzy córki. No jak macie trzy córki i macie pieniądze, no to luz. Ale jak nie macie pieniędzy, nie stać was na posag, no to co możecie zrobić? No tylko wysłać je do domu publicznego. No to jest jedyne, co można zrobić. No i Mikołaj usłyszał, no nie, no tyle to nie, no i stwierdził, dobra, no to ja podrzucę worek pieniędzy i zobaczymy, co typ zrobi. No i podrzucił pierwszy, typ stwierdził, co za fart, nie, znalazłem worek złota. No dobra, no to wydam tę pierwszą córkę za żonę. No Mikołaj mówi, kurde, działa. No to bierze drugi worek i rzuca przez okno, no i typ znajduje drugi worek i kurde, no, ale to też nie może być przypadek. Wydam drugą córkę za żonę, ale teraz będę czuwał. No i Mikołaj idzie z tym trzecim worekiem, wrzuca przez okno, a typ wyskakuje, nie? Tam z kamerą, fan footage. No i Mikołaj, kurde, wpadłem. A ty mówi, Jezu, Mikołaj, a ja się z Ciebie śmiałem. Wiesz co, to ja się nawrócę. Ja już będę pobożny. No i wydał trzecią, co tej się nawrócił. Tak głosi legenda. Ale mało tego. Innym razem Mikołaj uspokoił burzę na morzu. I tutaj są dwie wersje tej historii. Raz akurat płynął statkiem na pielgrzymkę. No i nagle morze się wzburzyło. Niebałwany pioruny w ogóle. Statek zaraz się rozpadnie w drobny mak. Mikołaj wyszedł. Stop. Może się uspokoiło, nie, pomodlił się, dopłynęli jakoś tam w całości. I to jest taki wariant, który jakoś tam jeszcze kupuje. ale jest też historia, w której ten okręt był gdzieś na morzu no i niby marynarze jakoś wezwali mi nie wiem jak z tonącego okrętu w trakcie wichury jego wezwali. No ale on tam wyszedł, powiedział też stopnie, no i wszystko się zatrzymało. Dlatego on jest takim trochę chrześcijańskim Posejdonem. On autentycznie jest panem wód i oceanów w tej historii. On po prostu podchodzi i wiecie, na morze czy coś, aquamen i tego typu klimat. Poza tym on uratował trzech żołnierzy. A nie, to jeszcze nie. Trzech żołnierzy przed niesłuszną egzekucją. Przepraszam za stojlek. I to też na takiej zasadzie, że żołnierze zostali skazani, pomodlili się do Mikołaja, Mikołaj to usłyszał. <laughs> zupełnie normalne, nie? Przyszedł tam i powiedział, wiecie co, oni są niewinni, ja znam innych innych tych zabicie. No i tych, innych, tych jednych odratowali, tych drugich zabili. I to, to jest kolejny element legendy. Poza tym ściął drzewo opętane przez demona. Jasne. Innym razem rozmnożył magicznie zboże. No zdarza się. Ale właśnie najlepsza rzecz, <głos> Bardzo późna legenda na temat świętego Mikołaja biskupa Zmiry głosi, że wskrzesił troje dzieci, które zostały zamordowane i zamarynowane w beczce w Solance przez rzeźnika który w okresie głodu planował sprzedać się jako wieprzowinę podczas głodu. Ja powtórzę. Wskrzesił troje dzieci, które zostały zamordowane i zamarynowane w beczce w solance przez rzeźnika, który planował w okresie głodu sprzedać się jako szyneczkę, tak, wieprzowinę. No przydałby nam się taki święty Mikołaj w Łodzi na początku tego tysiąclecia. Żeby było zabawniej, to jest najczęstszy motyw w ikonografii świętego Mikołaja, że się go rysuje z trójką dzieci, które wskrzesił z solanki z beczki. ja nie żartuję. Jak, jak wpiszecie w Google'a na przykład tam właśnie, nie wiem, St. Nikolaus, three children, to on wyskoczy 100 takich obrazów. Nie chcecie wiedzieć, co Nie chcecie wiedzieć, co ja mam w, prze w historii przeglądania Nie mam <śmienic> <śmienic> więc e, ja jeszcze jedna ważna rzecz e, tu macie scenę z tego jak jatuje żołnierze. ale w ogóle biskup, nie? biskup z Miry no ale jak, przecież on był synem jakichś tam bogaczy tam szastał hajsem, dzielił się, nie? ale jak został biskupem? jechał do Miry no i w Mirze akurat zmarł poprzedni biskup przypadek, nie? akurat umiera poprzedni biskup no i co robią e, księża? biją się o posadę biskupa? nie, księża stwierdza słuchajcie, robimy tak Pierwsza osoba, która wejdzie tymi drzwiami, zostaje biskupem, nie? A Mikołaj. Serasz. I zostaje biskupem Miry. No po prostu, legitna historia, nie? No kupuję to w stu procentach. Tym, który ma sporo hajsu, zostaje biskupem, bo tak. I po drodze robi te wszystkie cuda. I jakby tego było mało, to te wszystkie bzdury, które traktujemy jako Żywoć Świętego, są plagiatem, bo pokrywają się z treścią żywotu Apoloniusza z To jest taki romans biograficzny opisujący życie filozofa z I wieku po Chrystusie. I to jest książka, która się ukazała 51 lat przed narodzinami Mikołaja. A on robił te same rzeczy w tych samych okolicznościach, i tak dalej. Żywoty świętych, polecam Wam, naprawdę. Po co komu fantastyka jakakolwiek inna. Ale wróćmy do tematu. Dlaczego Mikołajki wiążą się z drobnymi prezentami? Właśnie, po pierwsze, no to ten element legendy, że on wrzuca te worki. Po drugie, Kościół potem próbując jakoś właśnie ludzi tak pozytywnie nastroić, to do kogo najlepiej uderzać, jak jesteście wspólnotą religijną, czy sektą czy coś. Do ludzi biednych, chorych, jakoś z problemami. No i oni rozdawali ubrania, jedzenie i tak dalej w koszach właśnie przy okazji urodzin, czy znaczy nie urodzin, rocznicy śmierci świętego Mikołaja. A do tego też organizowano w miastach portowych i w ogóle tam w pojedynczych miastach w dużych kościołach msze takie dla mężczyzn ku czci właśnie kołaja. I to były msze dla wszystkich tak naprawdę obywateli regionu, tak, gdzie one się odbywały. Czyli wszyscy Niemcy parli wtedy na tę msze i przy okazji odbywały się takie małe targowiska. No i jak już ktoś przeszedł, nie, tam zrobił sobie taką pielgrzymkę tam przez pół Niemiec na taka, taki event, no to kupił jakąś biegdowę na tym targu zawiózł rodzinie i zaczęto kojarzyć Mikołaja, Mikołajki właśnie e, z prezentami. Zmień ten slajd, proszę Cię. Mm, <śmiech> tak. e, no i e, Mikołaj ma dla siebie 6 grudnia, ale jest e, świętym, więc tak jak mówię, on musi być krystaliczny, idealny. Więc potrzebuje tego krampusa, dla którego e, mamy 5 grudnia i właśnie noc z 5 na 6 Mikołaj obdarowuje prezentami a Krampus karze niegrzeczne dzieci pełni więc podobne role co inne postacie w folklorze niemieckim takie jak Czarny Piotruś, Kneś Trubreś, Szmucli Hanstrap i inni więc tam jest więcej tych postaci przy czym ta cała gromadka to są takie bambiki grozowe no bo to są ludzie przede wszystkim tak? to są czarnoskory niewolnik no helen, umorusany sadzą towarzysz Mikołaja brodaty dziad ewentualnie wioskowy dzikus i prosta, który jest tam trochę agresywny, ale nadal jest człowiekiem. Dostanie kijem w łeb i po, po A tutaj nagle pojawia się krampus, który może ich wszystkich dosłownie zjeść na śniadanie. I umówmy się, e, tak jak teraz, to nawet ten zwykły Nikolaus jest trochę creepy, nie? Przez to, że ma tę wiedzę, tę księgę i w ogóle dziwnie wygląda. Ale kiedyś żadne dziecko w Austrii nie bało się Nikolausa. Wszystkie bały się krampusa. Krampus e, ma wiele fizycznych cech zwierzęcia. To widzicie tutaj na tych kartkach pocztowych. Jest owłosiony, jego futro jest najczęściej czarne, ale bywa też brązowe. Jedna z jego stóp najczęściej ma rozwojone kopyta, no bo on nie jest po prostu taki zwierzęcy, on jest jeszcze dziwno zwierzęcy. Na głowie ma rogi kozła, w ustach ma długi, spiczasty język. Często, co tutaj widzicie, nosi łańcuchy dzwonki różnej wielkości i pęk gałązek brzozy, którymi może bić e, dzieci. Te łańcuchy są fajne teraz w folklorze przebiegańców, no bo one dają efekt taki wizualny i dźwiękowy, bo tymi łańcuchami można potrząsać, hałasować czy coś, ale te łańcuchy nie służyły do, nie wiem, bicia dzieci, więzienia dzieci czy czegoś takiego. One były dodane trochę przez chrześcijaństwo jako ten symbol. Który, nie można pozwolić, żeby ludzie wierzyli, że sobie coś, co wygląda jak diabeł, po prostu łazi po wsi, nie? Ono musi mieć, ono musi być uwiązane przez Kościół, przez chrześcijaństwo. Tak? Dlatego on ma te łańcuchy, żeby tak powiedzieć, no Chrystus włada jednak tymi demonami trochę. Więc no on chodzi tutaj, ale ma łańcuchy. Nie? Tak? Do końca to pogrywa dzieci, ale to, to Chrystus nim włada. Tak? To nie jest tak, że z diabły sobie latają e, samopas. E, no i w Wigilię właśnie Krampus podróżuje z koszem przyczepionym do pleców, ewentualnie z workiem, ale najczęściej to jest kosz w tradycji. No i przebieraniec współcześnie, tak, który chce uczcić tę tradycję, często nosi właśnie płaszcz lub spodnie z koziej lub owczej skóry. Lokalnie też się ubiera czasem wolki po ziemniakach, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma. Wolki po ziemniakach takie stare, te parciane, jutowe, tak, nie jakieś z plastiku, żeby nie było. Nosi też często taki z drewnianą maskę z rogami kozła, koziorożca lub bagana i ma właśnie przymocowane te dzwonki. One mają jakieś nazwy po niemiecku, ja nie umiem tego przetłumaczyć na język polski mimo wykształcenia. Nie wiem czy coś takiego u nas w ogóle istnieje, ale ma te takie wielkie alakrowie sięgające do kolan i takie już na inne też na rzemieniach na plecach czasami. No i kampus przychodzi właśnie z tymi gałązkami, żeby tam lać, tak jak w wiliorze. No a ten kosz po co mu kosz? No do kosza wrzuca dzieci. No i może je zjeść. Może je utopić, albo może je zabrać do piekła. Albo tego zwykłego, albo lodowego. No, same miłe opcje. No i tak jak mówię, Krampus może być jednym z kolędników, tak? może chodzić po domu, ale to jest jeszcze taka wersja light. No bo jak przychodzi do domu, ale z innymi postaciami, tak? to macie tego aniołka, macie jakiegoś tam dziada, babę, Żyda, kogoś. No i jak do tego przyjdzie Krampus, no to przynajmniej myślicie sobie, no dobra, no ale to, to ta reszta może będzie spoko, schowam się za nimi czy coś. Ale w Niemczech są organizowane Law, i w Austrii, głównie w Austrii, ale w Niemczech w kilku miastach też, głównie w Bawarii. I w ramach Law, lauf, lauf to jest bieg. Ale tutaj chodzi o Paradę Krampusów, Paradę Krampusów. To jest taki event, w trakcie którego przez miasto przechodzi 100, 150, 200 krampusów Idą ulicami i leją ludzi, którzy podejdą za blisko albo nie odejdą odpowiednio daleko. I y, to brzmi trochę dziwnie. Teraz też y, powiedzmy, że świat jest zalany przez te wszystkie maski gdzieś tam z AliExpress, temu takie badziewne plastikowe, ale w Niemczech oni cały czas potrafią, y, nie wiem, w drewnie je sobie wyrzeźbić, czy coś pomalować ładnie, czy ze skóry je przygotować. Więc e, jak oglądałem filmiki z takich różnych parad, przemarszy, biegów, krampusów, e, no to te maski są naprawdę upiorne. W sensie część z nich, jakbym zobaczył w środku nocy, nie wiedząc co to jest, to bym dzisiaj z wami nie rozmawiał tak naprawdę. I niestety jest też jeszcze jeden problem. E, znowu pejcze, bicze, jakieś paski, ogień i alkohol tam sznaps też się leje strumieniami. No i niestety bywa tak, że na tych paradach ktoś przedawkuje i tak jak ci wiliorze, nie? Komuś tam przywalą za mocno, to tutaj też czasami są kontrowersje i potem nie wiadomo, czy, bo tam się niektórzy burzą, tak? Po pierwsze, że diabły chodzą ulicami, a po drugie, że tam ktoś po pijaku komuś przywalił właśnie w oko, czy tam za mocno, czy coś. Więc to jest taki gorący temat w Niemczech. No i co ja tu chciałem? W XII wieku Kościół katolicki uznał, że no niby są te łańcuchy i to, ale może jednak nie pozwólmy, żeby tak ludzie się przebiegali za diabła. Nie? To chyba tak niezbyt dobrze działa na nasze potrzeby. Tak? No, no niekoniecznie, nie? no, że ktoś tak się ubiera. No i nie pykło, całkowicie nie pykło. Okazało się, że ludzie. Nie, po, nie chcą od tego odejść, bo Krampus też miał wypędzać jak gdyby całe zło jednocześnie. No, zgarniał złe dzieci, przy okazji zjadał czy coś tam, ale przepędzał też zło, przepędzał zimę. E, jak tam była też jeszcze taka Wiedźma Perśta w Niemczech, w wierzeniach miała podobną funkcję e, i w miastach trochę udało się ograniczyć e, obchody, ale na wsiach mieli to wszystko gdzieś. Jeszcze, jak Ja wam mówię Niemcy i Austria, To o ilu twarach państwowych myślicie? Dwóch i pół. Mógłbyś Mówi się mówił o Landach, ale Landy są bardziej współczesne że nie? Ale właśnie, o to chodzi, że Niemcy jako takie nie istniały w tamtych czasach, tak? Austria jako taka też, no Austria trochę bardziej, ale też niekoniecznie. I już pomijając nawet Święte Cesarstwo Rzymskie, to taki Związek Reński. Już lata 1806 800, 1813 liczył sobie 37 mniejszych podmiotów. 37 podmiotów, które miały swoje władze, tak? podlegały tej władzy powiedzmy nadrzędnej, ale miały też swoje władze. Późniejszy Związek Niemiecki to są 43 państwa członkowskie. Druga Rzesza Niemiecka, czyli pa państwo Bismarcka, które już może bardziej kojarzycie, to jest 27 podmiotów. Niemcy były bardzo rozdrobnione i te podmioty były bardzo niezależne od siebie. Dlatego tych języków jest tyle, tak? bo oni nie współpracowali ze sobą. Nie było jednych aktów prawnych czy czegoś takiego, tak? jednej literatury. Tylko czasem właśnie jakieś takie regiony były całkowicie odcięte czasem całkowicie świadomie, czasem były w konflikcie z sąsiadami i tak dalej, A jeszcze teraz mówimy o obszarze Alp. Nawet jeżeli jakiś cesarz, biskup czy ktoś wydał jakiś edykt to myślicie, że w jakiejś alpejskiej wiosce ktoś w ogóle o tym wiedział? Nawet nie chodzi o to, czy się tym przejmowali, nie? Przecież taki posłaniec, który miał to powiedzmy rozwieść po okolicy, on by cztery razy umarł w drodze do tej wioski, na tych zboczach niebezpiecznych i tak dalej. Więc oni często sobie, ktoś tam coś, co postanowił, w jakimś tam większym mieście niemieckim. Oni nie mieli o tym bladego pojęcia, nic ich to nie interesowało. Ale żeby nie było, że te wierzenia to są tylko Alpy. No Albo to jest w ogóle dramat. Jak tam byliście dzieckiem, to co roku się baliście po prostu wyjść z domu, bo coś was zje. Ale w miastach to też przetrwało. I co ciekawe, w XIX wieku pojawiły się pocztówki, te, które tutaj widzicie na slajdach. Teraz wyszła taka książka jakiś czas temu, Krampus, The Devil of Christmas, która zbiera właśnie pocztówki, można to kupić aktualnie, to jest jeszcze dostępne na rynku. Więc próbowano to skomercjonalizować w miastach też, tak? więc oni pamiętali o tej tradycji. No i tak, Krampus przeszedł także do popkultury i takim najbardziej znanym przykładem jest film Krampus, Duch Świąt, w reżyserii Michaela Doherty'ego. W 2007 roku Doherty wyreżyserował film Upiorna noc Halloween, w którym głównym bohaterem jest spersonalizowany Sam samhain o imieniu Sam. Jest postać, która każe ludzi za brak szacunku wobec obchodów Halloween, na przykład, nie wiem, jak ktoś kopnie lampion, Jack O' Lantern, no to kończy bardzo, bardzo źle w tym filmie. No i jakiś czas później do Doherty stwierdził, zróbmy coś takiego tylko o świętach Bożego Narodzenia. No i kto może chronić ducha świąt Bożego Narodzenia? Oczywiście Krampus. Pamiętacie, nie wiem, Kevina samego w domu, jak Kevin McAllister tam na początku do godziny, wy jerks, nie tam, nienawidzę was, w ogóle kształt, zniknęli. No to tutaj mamy podobny premis. Dziecko, nie jest aż tak agresywny jak Kevin Mały, ale też zostaje gdzieś tam no, doprowadzone pod ścianę przez rodzinę, tak? wyprowadzone z równowagi i chłopiec drzeli z do świętego Mikołaja, wyrzuca przez okno, Duch Świąt został zabity. No i Krampus twierdza no nie, tak to być nie będzie. No i wkracza tutaj i zaczyna ingerować. Możecie się zastanawiać, dobra, ale chwila, to jest amerykański film w Stanach, co robi Krampus w USA? Od kiedy? Co ciekawe Krampuslauf przeniósł się do USA i zaczęli organizować w różnych miastach Los Angeles, etc. swoje warianty. A to jest bieda w porównaniu z tym co się dzieje w Niemczech. W Niemczech to jest piekło, tak? Płonie ogień, jest ciemno, biegną te drewniane ludzie w drewnianych maskach, tłuką jakimiś tam grzechotkami, biją tymi pejczami, a w, w Stanach to jest takie, wiecie, skomencjonalizowane po prostu. No i tutaj w filmie, to jest zjazd rodzinny na święta i tam mamy babcia. No i dzieci do babci zwracają się o mi. Po niemiecku die Oma, die Grossmutter, babcia. Tak? Okazuje się, że ta bohaterka pochodzi z Austrii i ona już spotkała Krampusa kiedyś w swoim życiu. No i teraz Krampus właśnie przybył za nią do Stanów Zjednoczonych. Ile w tym wszystkim folkloru? Troszkę go jest, ale oczywiście to zmodyfikowano i troszkę unowocześniono. Krampus pochodzi z Austrii, ma swój zwierzęcy wygląd, ale gdy widzimy go z bliska, to coś nie Nie wiem, czy to widzicie, ale ma tak jakoś dziwnie głęboko osadzone oczy i to wygląda tak, jakby on miał maskę trochę na sobie. No i reżyser został o to zapytany i właśnie i twierdzi, że tak jest celowo. No bo kampus mimo wszystko, my mu nadajemy jako ludzie tak jak wszystkim, bytom, bóstwom, etc. jakąś taką fizyczność, ale co do zasady to jest jakaś prastara istota, tak? która jest właśnie starsza być może niż człowiek. Więc nawet w filmie on ma taką ala właśnie zniekształconą skórę, ale pod spodem jest to jego prawdziwe jak którego my nie widzimy, tak? No bo nie wiemy jak może taka istota wyglądać. I Krampus też ma, tak jak Mikołaj ma swoje elfy, tak on ma też swoje miniony. No i tutaj pojawiają się piernikowe ludziki. Lampi, Dampi i Klampi na przykład. Pojawia się dea clown, no bo niemiecki jest Krampus, nie? To musi być jego rodzajnik. Der clown, to jest taki yy, diabeł z pudełka, tak? Jack in the Box, który potrafi pożerać. Ludzi. Pojawia się Teddy Klaue, to jest pluszowy miś z zębami i pazurami. TikTok, to jest robot zabawka, ale też zabójczy. Pojawia się lalka wiedźmy Perśta, czyli u pamięci tej, to jest niby aniołek, tak? no, ale na bazie właśnie niemieckiej wiedźmy, też bogini związanej z zimą. Pojawia się Snow Beast, bestia śnieżna, to jest coś jak z diuny, który krąży pod ziemią no i sprawia, że ludzie wpadają pod śnieg albo graboid ze wstrząsów może. Pojawiają się julboki, czyli kozioły bożonarodzeniowe, głównie obecne w Skandynawii aktualnie, i jule lat, czyli też skandynawskie trole bożonarodzeniowe. To jest właśnie maska perści, tak żeby było zabawniej. Peršt chyba wygląda jeszcze jakoś, to jest takie historyczne też, malone zdjęcie z książki. Pęśla to jest Wiedźma, też związana mocno z zimą. Ona karze głównie za to, że nie skończyliście roboty przed świętami, tak? Jak nie, nie z, wyrobiliście krosna przed świętami, no to potrafi wam rozciąć żołądek, wyjąć flaki, wrzucić kamienie, siano, zaszyć i zostawić was tak, a jak jest litościwa, to wrzucić do studni jeszcze. Przynajmniej no rodzina nie was nie znajdzie. To są na Aha. No i jako, że do Gertemu wyszedł ten film, a jesteśmy w temacie horroru, to wysypała się fala, E, bardzo złych, bardzo kiepskich horrorów i tu na Białym Koniu wkracza miarę, żeby sobie za dwie minuty przyjąć. Po pierwsze, twórcy niskobudżetowych horrorów z jakiegoś powodu postanowili, że warto stworzyć podstawową jednostkę społeczną i tak powstaje wysyp filmów. Siostra Krampus, Mama Krampus, Babcia Krampus i tak dalej. Siostra Krampus jest faktycznie o Krampusie, ale jest filmem koszmarnym, absolutnie nie oglądać babci Krampus jeszcze nie widziałem, ale przygotowując się do tej prelekcji pomyślałem, a obejrzę trailer i cholera jest na YouTubie całej, więc w tym roku obejrzę. Natomiast te dwa przykłady to jest w ogóle troszeczkę taki, znaczy absurd y, ogromny, ale pokazuje jak działają te bardzo tanie filmy. Bo Mother Krampus to nie jest film o Krampusie. I on pierwotnie miał tytuł 12 Deaths of Christmas. Natomiast Mother Campus 2 Slayright Ride powstał wcześniej niż Mother Krampus i miał tytuł Lady Krampus, i też nie było Krampusie, bo jest to slasher troszeczkę w stylu yy, z maską Michaela Myersa, Ale ktoś stwierdził, że może jak to będzie Mother Krampus 2, to nie wiem. Lepiej się sprzeda. Nikt chyba nie sprzedaje tych filmów, a już na pewno nikt ich nie kupuje. Więc przemianowano go na drugą część tego filmu i zmieniono mu datę produkcji o dwa lata później, żeby pasowało. <grystanie> Powstają również takie twory. E, i wczoraj zastanawiałeś się, jakie filmy o wielkiej stopie wybrać. A jest całe multiversum. Aczkolwiek robisz zdjęcia, absolutnie nie oglądać, bo potem nie miej do mnie pretensji, że cię na minę walnąłem. Wikingowie kontra Krampus tutaj Krampus występuje, ale jest to film, który tak naprawdę nie występuje pod tym tytułem tylko na tym plakacie go ma a film występuje pod tytułem Pagan Warrior ale tu historia jest jeszcze bardziej skomplikowana bo ja zacząłem go trochę szukać i co prawda nie jest na YouTubie, ale tak się zainteresowałem, zaciekawiłem i znalazłem go w Niemczech pod tytułem i tu przepraszam za mój niemiecki Das Krampus Massaker 2 no i Mogłem olać temat no, Ale mówię, kurde Jest ale dwójka poszuka sobie. jedynki nie? No to zacząłem grzebać I okazało się, że jedynką w Niemczech Jest film <coughs> Mother Krampus 2 <II, coughs> Który pierwotnie Nie był dwójką w tej serii nie? No i tak to mniej więcej działa Wikingowie e, kontra Krampus Mają jeszcze tytuły Nie, mają jeszcze tylko jeden tytuł Krampus the Avenger Natomiast Krampus versus Bigfoot, bądź Bigfoot versus Krampus, to zależy, czy patrzysz na plakat, czy planszę otwierającą film, bo te tytuły są różne. Komuś nie poszło kopii w ale na marginę się w tym filmie też nie poszło, bo pierwsza scena rozgrywa się w 800 któryś, a potem nagle w drugiej jest plansza 1800 któryś. Myślałem, że jest skok czasowy, ale nie, bo ta pierwsza scena jest finałem całego filmu, więc ktoś zrobił literówkę i zostawił w filmie. E, no, czyli Wielka Stopa kontra Krampus to jest taki trochę finał wielkiego multiwersum, ale absolutnie nie polecam nawet tego filmu, ponieważ twórca tego filmu zrobił również Bigfoot vs. Megalodon, Bigfoot vs. Megalodon 2, Bigfoot vs. Megalodon Resurrection, Bigfoot Goes to Hell, Bigfoot vs. The Illuminati, no i to jest też zespinofowane z Całą serią Trump vs Illuminati e, Trump vs. Clinton, Clash of the Titans and Civil War Battle of America i można wygrzebać głębiej, ale po co? I w tym filmie są fragmenty tych filmów i to nie jest jego największy problem, ale no, umówmy się nie ułatwia w oglądaniu. A w końcówce to mamy w ogóle scenę jak z Avengers Endgame, czy ze Skywalker Odrodzenie, gdzie wszystkie te postacie z tych filmów w statkach kosmicznych walą i wszyscy e, jedną wielką bitwę, ale to brzmi zabawne. Ale to w ogóle jest taka animacja taka niedogodna? To, to, to nawet to nie jest, jest film. Oni tak. wszyscy mają maski, żeby nie musieli ustami ruszać, bo to jest głos e, dograny później, więc żeby się nie bawić, że nie gra głos z tym co jest na ekranie, nie, ja to obejrzałem przerażające doświadczenie, straszny film no i oczywiście były też normalne krampusy nie? Eee, i te filmy są o krampusie one też to jest absurdalne, bo na przykład te mają takie samo logo a to nic ze sobą nie mają wspólnego wszystkie trzy bardzo złe nie oglądać te wszystkie trzy mają takie same logo i to jest faktycznie seria, ale bardzo zła to jest w ogóle z innej beczki też bardzo złe Ogólnie powstał jeden dobry Krampus Michaela Dogiertego i tona, tona rzeczy, które się pod ten tytuł podpinają A, no, no to, to ja mam mówić no dalej, tak. no ale oczywiście, no ja tu się już nie znalazłem z przypadku, bo ja takie filmy oglądam, obejrzałem już ich 200 parę i w zasadzie przez całe luki wyszukuję, więc zapraszam was przez cały grudzień, 15 sezon świątecznych horrorów, w których będzie kilka dobrych filmów bo kilka mam na, na dysku, ale będzie też cała masa złych filmów. Będzie niestety Babcia Krampus, no i będzie też jakiś inny Krampus, także w temacie pozostaniemy w tym roku. Tak, 15 sezon, każdy sezon ma cztery epizody i każdy epizod ma kilka filmów. On tyle obejrzał się w trakcie horroru. Dobra, ale teraz tak, żeby to trochę podsumować, zamknąć. E, umiarkowany spoiler do Krampusa, pod koniec pojawia się coś a la Redemption Arc. Taki wątek odkupienia win. Bez szczegółów, tak? Bo ten film jest dobry, więc fajnie, żebyście go obejrzeli na przykład w święto. I to daje nam nadzieję na chociażby częściowy happy end, bo ogólnie to tam to on jest momentami nawet zabawny, ten film i to, no ale źle się dzieje z tymi bohaterami. No, zabili ducha świąt, no i teraz ponoszą konsekwencje. Przez moment myślimy, że dobra, będzie zmiana. Ale nie ma zmian, tak? Kończy się raczej negatywnie to wszystko jest do tego filmu jeszcze komiks. I ten komiks rozbudowuje lore, jest ekspozycją i z komiksów wynika, że zakończenie filmu wcale nie jest negatywne, że można je czytać inaczej. I reżyser twierdzi, że to jest kanoniczne i tak dalej, bo on też pisał ten komiks. Ale każdy, kto widział film, raczej ma z tyłu głowy taką wizję, no, że to się dobrze nie skończyło. Także Krampus tam zrobił kuku, komu tylko mógł. No i teraz zastanówmy się, po cholerę, w ogóle taka legenda. Nie po co straszyć dzieci? czy no, to jest normalne? No, bo z naszej perspektywy no to jest absurd. Nie opowiadać dziecku, że przyjdzie no, diabeł de facto z koszem i cię wsadzi, zje albo wyniesie gdzieś. Nie? No, powiedzcie tak teraz młodemu młodej w domu. Nie? No, raczej opieka społeczna przyjdzie w ciągu tygodnia, myślę, nawet w tym kraju z pewnymi opóźnieniami, hmm. ale przyjdzie. Pomoc. E, no i teraz, e, co nam mówią te historie o Krampusie czy Mikołaju? że mamy być dobrzy, tak? Niby przez cały rok, ale umówmy się, nawet właśnie te święta funkcjonują tak, że byłeś grzeszny przez cały rok, nie, no ale teraz w jesteś, no stanią się, a będziesz w przyszłym roku będę. No to tak spoko, no to ci wybaczamy, nie? Ale chodzi o to, żeby być yy, dobry, tak? Yy, zwłaszcza zimą. Zimą, kiedy właśnie populacja tej planety cierpi raczej głód, biedę, tak? Są problemy. Po dziś dzień zima jest strasznym okresem. Ile osób zamarza nawet w takiej Polsce, tak? Tutaj u nas a co dopiero gdzieś tam w wieku IV, V, XI, XVIII. Umieramy na różne choroby wtedy też. tak? Jest większa w ogóle podatność na choroby, przeziębienia cetera, Więc ta ludzka solidarność i przyzwoitość są wtedy rzeczywiście dosyć istotne. A wszelka złośliwość czy podłość może tak naprawdę doprowadzić do śmierci. No bo wyobraźmy sobie, że żyjemy nie wiem, w IV, VII, X, XV wieku. Mieszkamy sobie gdzieś w jakimś domku na wsi z rodziną, przychodzi zima, mamy tam jakieś drobne zapasy, jakąś kozę, która powiedzmy daje nam mleko i na końcu ją zabijemy, będzie mięso też na jakiś okres czasu. Jest zima, no to to żarcie gdzieś tam może dłużej przetrwać, czy coś, coś tam ubędziliśmy, etc. No i dalej jest jakiś drugi dom e, i tam powiedzmy, jest podobnie, tylko nie mają krowy. No i powiedzmy, że mamy z nimi konflikt przez cały rok. Z jak, no Kargul Pawlak, nieważne. No i teraz można stwierdzić okres świąteczny Zgoda, zakupujemy topór wojenny. Można stwierdzić, a ja mu tę krowę zabiję. No jak mu zabije tę krowę, dopiero sąsiadowi, no to co się stanie? Stracą mleko, być może to mięso się zmarnuje, tak zależy, co z nią tam zrobię. I co? Umrą prawdopodobnie. Yy, zanim umrą, mogą się zemścić. Mogą zabić moją kozę wtedy, na przykład, przykładowo, tak jak powiedziałem, czy tam, nie wiem, podpalić mi dobre, gdzie mam jakąś resztę zapasów, jakąś tam szopę, czy coś. I co się wtedy stanie? Obie rodziny umrą dosłownie po prostu, jeżeli ktoś komuś coś odwalił zimą w tamtym okresie, to się kończyło śmiercią. No i to raczej dotyczy dorosłych, nie? no bo dzieci może niekoniecznie tam zabijały zwierzęta czy coś, ale znowu dziecko jest bezmyślne. Dziecko może nawet tę naszą własną kozę po prostu wypuścić, tak? Nie myśląc o konsekwencjach, czy coś ta koza no nie tam wpadnie do jakiegoś przegębla, nie wiem, ucieknie do lasu, zgubi się, zamalnie coś się stanie. Tak? Dziecko może przypadkiem gdzieś ogień zaproszyć, czy coś takiego. tak? Albo nawet słysząc, jak ojciec przez cały rok mówi, a ten Kargul, a ten myla, a ten szmyt to gnida jest i w ogóle menda jak paździoch. I to dziecko wtedy pójdzie zimą i stwierdzi, no ojciec mówił, że on by mu tę krowę zabił, to ja pójdę i tak tatuś właśnie i zabiję tę krowę. Tak? I też mogło doprowadzić do takiej tragedii. Więc gdyby mówić wtedy ludziom, słuchaj, jak będziesz dobry, to dostaniesz czekoladę, czy. Mandawienkę, no to głupota. Tak? Ale właśnie o to chodziło, że trzeba było im mówić, słuchaj, jak coś odwalisz, tak, to przyjdzie diabeł i cię zje. Jak dziecko by wyszło do lasu zimą, jeszcze też, to były inne zimy, nie? to nie był taki klimat jak teraz wtedy, nie panował w Europie i na świecie. Więc jak wtedy dziecko by wyszło do lasu zimą, to by umarło, po prostu. Nawet nie chodzi o zwierzęta, nie wiem, gdzieś by się przewróciło, czy coś, coś zraniło, czy coś zamarzło, albo jakieś zwierzęby je zjadło. Tak? No, zwierzęta też są głodne lat, boże zimą właśnie w lasach, etc. teraz. Więc tak naprawdę po to istniał krampus, po to istniały te negatywne legendy. Jest nawet negatywna legenda o świętym Mikołaju, która mówi, że on nie jeździł saniami od wioski do wioski i dawał prezenty, tylko on jeździł saniami od wioski do wioski i prosił o pomoc. Jeżeli w jakiejś wiosce mu pomocy udzielono, której nie potrzebował, ale tylko prosił, no to on zostawiał dar, bo właśnie miał hajs i tak dalej. Jeżeli mu tej pomocy nie udzielono, to stwierdza, że nie zasługują na życie, że oni tak się sami wyślam wytną, więc im tam mordował dzieci, podpalał domy i tak dalej. Ale to właśnie temu służyło, żeby ludzie, nawet jeżeli mają jakieś konflikty, że są podli z natury, albo są dziećmi, które są bezmyślne, żeby po prostu nie doprowadzili do tragedii właśnie domu, rodziny, czy całej wioski. Tak? Bo może jakiś spichlerz całej wioski też ktoś mógłby zniszczyć, czy coś. I tego typu rzeczy. Więc no, jeżeli chodzi o przetrwanie, a o to chodzi, o to nie ma miękkiej gry. Nie ma dostaniesz czekolada, jak będziesz dobry, tylko jakby będziesz zły, to przyjdzie perśta i ci wsadzi kamytki do brzucha. I tą pozytywną myślą zakończymy. Dziękujemy za uwagę. Mówili do Was dwóch dżentelmenów. I tym kończymy naszą programową przygodę z kapitularzem. Zapraszamy do nas na konglomerat podcastowy, na Necropolitan, nawiedzony podcast do Radia SK. Zapraszamy na świąteczne choroby. No i za rok pewnie też będziemy o czymś tutaj opowiadać, więc... Czujcie się serdecznie zaproszeni, tylko bądźcie grzeczni na Boga.